Oh, yes. Jest tak gęsta, że nic nie widać. Most jest już niedaleko. Wkrótce będziemy uczelni w krainie far. Hmm? Bądź mówiłem żadnych hałasów. Jak myślisz, dlaczego wyłączyłem silnik? I płyniemy pod osłoną mgły. To chyba oczywiste, żeby nikt nas nie zobaczył. Mhm. Panie Tazuna. Zanim dotrzemy do przystani, chcę o coś pana zapytać. Ludzie, którzy Pana ścigają, muszę wiedzieć dlaczego. Jeśli Pan nam nie powie, będziemy zmuszeni zakończyć tę misję po odstawieniu Pana na brzeg. Zabójca we mgle! Nie mam wyboru, muszę wam powiedzieć. Nie, chcę wam powiedzieć prawdę. Tak jak powiedziałeś, to wykracza poza ustalony zakres zadań. Ten, który pragnie mojej śmierci, to bardzo niski człowiek o długim, zabójczym cieniu. Zabójczym cieniu? Hmm. Hmm. Kto to jest? Znasz go, a przynajmniej słyszałeś kiedyś jego imię. Jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. To magnat transportowy Gato. E? Gato? Z Gato Transport? To biznesmen. Wszyscy go znają. Kto? Kto? Co? Co? Gato jest szanowanym dyrektorem bardzo znanej firmy. To prawda. Ale te legalne interesy to tylko przekrywka dla jego właściwej działalności. Sprzedaje narkotyki. Używając do tego gangów i ninja. Dokładnie rok temu Gato po raz pierwszy odwiedził Krainę Fal. Przybył na naszą wyspę, by przejąć kontrolę nad transportem lądowym i morskim. Ci, którzy próbowali stanąć mu na drodze, znikali. W wyspiarskim kraju, ten, kto ma monopol na statki, włada wszystkim. Finansami, rządem, życiem obywateli. Obawia się tylko jednej rzeczy – mostu. Gdy go ukończymy, będziemy mieli łączność z lądem, a on straci władzę. Ja buduję ten most. Więc to tak. Budowniczy mostów to dlatego tego gangstera wróg numer jeden. Czyli ci, z którymi walczyliśmy w lesie, pracowali dla gato. Eee... Nie rozumiem. Skoro wiedziałeś, że najemni ninja mają cię zabić, dlaczego to przed nami ukryłeś? Ponieważ krainę fal zamieszkuje biedny i mały lud. Nawet nasza szlachta nie ma pieniędzy. Zwykli ludzie, którzy budują ten most nie mogliby zapłacić za misję klasy A czy B. To zbyt kosztowne. Jeśli skończycie zadanie, zostawiając mnie na brzegu, nie będzie żadnego mostu. Ale nie przejmujcie się tym. Oczywiście mój malutki wnuczek się zasmuci i będzie wołał. Dziaduś, gdzie jest mój dziaduś? A. A moja córka przeklnie ninja z wioski ukrytej w liściach i spędzi resztę życia obwiniając was o opuszczenie jej ojca. A, e, co tam. To nie wasza wina, nieważne. Cóż, chyba nie mamy wyjścia. Musimy dalej cię strzec. O, jestem wam wdzięczny. Udało się. Zbliżamy się do brzegu. Kazuno, mieliśmy wiele szczęścia, nikt nas nie zauważył. Doskonale. Wypełniłem zadanie. Powodzenia. Dziękuję. I za to, że podjąłeś ryzyko. Bądź ostrożny. No dobra. Zabierzcie mnie do domu. Chcę tam dotrzeć w jednym kawałku. Jasne. Następnie ninja, których wyślą, nie będą czuninami. To będą Jonini, doświadczeni wojownicy, którzy potrafią zabijać... Hmm. Mm. Nie pozwolę, by Sasukę zgarnął wszystkie zaszczyty, Kumarski... Tam! To była tylko mysz. Tak, mysz! Każdy by się zorientował. To było tak oczywiste, że aż mi za ciebie wstyd! Naruto, to noże kunai. Są niebezpieczne. <grym> Nie próbuj mnie nastraszyć, ty kordoplo! Hej, czy ktoś się tam chowa? Nie, tam są! E, albo tam! Albo tam! Dość tego, Naruto! A. Czemu? Czemu? to zrobiłaś? Ktoś naprawdę nas śledzi, nie żartuje. No jasne! Nie kłam i nie zachowuj się jak dzieciak! A. Naruto! Zobacz co zrobiłeś! A, zając! A. O, przepraszam zajączku! Przepraszam! A co tyle krzyku? To zając śnieżny! Ale ten kolor? One są białe tylko zimą, gdy dni są krótkie i jest mało słońca. Ten zając został wyhodowany w domu z dala od światła tylko w jednym celu. Dla techniki zamiany. Coż tu są. Uh. Mm. Nic dziwnego, że bracia demoni zawalili misję. To lustrzany ninja z wioski ukrytej w liściach. Kakashi z Sharingan. Uh. Uwaga! Wreszcie mam szansę zabłysnąć, Kumalski? Tym razem nie zawiodę. Nie będę gorszy od zasukę. No, no, czyż to nie zabuza Momoci? Zły ninja z wioski ukrytej we mgle? Zły ninja? ważne. Nikt mnie nie powstrzyma. Gotowy? Teraz! A ty dokąd? Cofnij się. Dlaczego? On nie jest taki, jak tamci ninja. To zupełnie inna liga. Jeśli mamy z nim walczyć, przyda mi się to. To może być trudne. Kakashi z okiem Sharingan, jeśli dobrze rozumiem. Bardzo mi przykro, ale musicie mi oddać, staruszka. Sharingan, co to jest? O co chodzi? Czy on ma jakąś specjalną moc? Sharingan. Drużyno, szyk bojowy Mandzi. Brońcie budowniczego. Nie włączajcie się do walki. Nauczyłem was współpracować. Wykorzystajcie to. Jestem gotów. Jego oko, co to jest? No, no. Mam okazję zobaczyć Sharingan w akcji. Cóż za zaszczyt? Ciągle gadacie Sharingan, Sharingan. Może mi ktoś wyjaśni, co to w ogóle jest? Sharingan to rzadka moc, skupiająca się w oczach. Ten, kto używa wizualnego Jutsu lub Dojutsu, może natychmiast dostrzec i zrozumieć każde genjutsu, taijutsu i ninjutsu i wykorzystać atak przeciw atakującemu. Sharingan to wyjątkowa, rzadka forma doujutsu. Zarazem Sharingan to coś więcej. Dużo więcej. Um. Niezłe wyjaśnienie, chłopcze, ale zbyt powierzchowne. Sharingan potrafi przeanalizować technikę przeciwnika i skopiować każdy jej szczegół. Co do Ciebie, Jonine, Twój profil jest w każdym naszym podręczniku. Piszą o Tobie człowiek, który skopiował ponad tysiąc jutsu. Kakashi, lustrzany ninja. Ten Sei Kakashi jest tak sławnym ninja? Ua, ale odjazd. Zaraz. Sharingan to bardzo rzadka cecha pojawiająca się tylko u niektórych członków klanu Uchiha, mojego klanu. Czy on jest? Dosyć gadania. <grym> w ty, Kakashi? No dobrze. Jest tam! Ret, stoi na wodzie! Kumuluje ogromną ilość czakr. Duka ninja! Ukrycie we mgle Jutsu! Zniknął! Sensei! Najpierw przyjdzie po mnie. Ale... kim on jest? To Zabuza Zamomoci. Były przywódca oddziału zabójców ukrytych we mgle. Mistrz cichej techniki. Cichej? Sharingan nie może jej w pełni zneutralizować, więc... bądźcie czujni. Eee. Hmm. Ta mgła coraz bardziej gęstnieje. Krainę fal zewsząd otacza ocean. Tutaj mgła nigdy nie opada. Osiem punktów. Co to? Krtań, kręgosłup, płuca, wątroba, żyła szyjna, tętnica podobojczykowa, nerki, serce. Dobrze. W które miejsce uderzyć? Jedno mrugnięcie oka wystarczy, by przyciągnąć jego atak. Duszno mi! Jeśli to dłużej potrwa, oszaleję! Dwóch Joninów szykujących się do ataku? Nigdy czegoś takiego nie przeżyłem! Sasuke, opanuj się! Gotów jestem oddać za was życie. Za wszystkich. Zaufajcie mi. Co ty powiesz? Wodne Wodny klon Niemożliwe. Mimo Dostrzegł mój atak i natychmiast go skopiował. Nie ruszaj się. To koń. Pracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej na zlecenie Jetix Studio Eurocom. Reżyseria Ewa Kania. Dialogi Joanna Kurylko, Dźwięki-montaż Krzysztof Podolski. Kierownictwo produkcji Marzena Omen-Wiśniewska. Udział wzięli Adam Kluczyński, January Brunow, Zbigniew Konowka, Magdalena Krywik, Tomasz Marzecki, Marcin Przybylski i inni. To nie koniec. Sensei Kakashi wpadł w pułapkę za buzy. Muszę go uwolnić. Oh, ten ból. Ej! Co ja robię? Podjąłem decyzję, prawda? Przysiągłem, że nie ucieknę choćby nie wiem co. Następnym razem przysięga bólu. Nic mnie nie powstrzyma. Kumalski?